Cesarz Neron to ten, który spalił Rzym pamiętamy wszyscy, a preparat Nero, choć nazywa się podobnie, to robi coś dokładnie odwrotnego, czyli pali chwasty, jednak jak twierdzą ludzie w firmie Cheminowa i FMC, robi to równie skutecznie, o tym rozmawiam z panem Jakubem Bednarczykiem. Czy rzeczywiście ten Nero to tak jak Neron? Tak, jest to bardzo skuteczny środek, środek złożony z dwóch substancji aktywnych. Jedna, pierwszą z nich jest petoksamit, jest to stosunkowo nowość, jeżeli chodzi o uprawę. Rzepaku, ponieważ substancja nigdy wcześniej nie była stosowana do odchwaszczania pól rzepakowych. Drugą substancją jest oczywiście klomazon, substancja no, dość już znana, jednak na, przynajmniej na moje zdanie niezastąpiona, ponieważ pomagająca nam weryfikować zachwaszczenie kilku takich bardzo znaczących chwastów, między innymi przy tuli czepnej, to jest bardzo trudnym chwastem do zwalczania kwasem który potrafi wychodzić dość długo szczególnie jeżeli mamy długą jesień w sezonie i która wymaga no, zabezpieczenia takiego długotrwałego. Chlomazon daje nam to zabezpieczenie. Ale to do jesiennego stosowania to czy wiosną produkt. do poprawek też? Nie, jest to produkt tylko i wyłącznie do jesiennego stosowania w związku z tym, że zawiera właśnie chlomazon. Chlomazon jest to substancja, którą stosujemy do 3 dni po siewie w rzepaku i takie też jest zalecenie producenta i takie jest, taka jest etykieta tego produktu, więc produkt stosujemy do 3 dni po siewie w dawce 2,5 do 3 litrów na hektar. No, czyli to przedwschodowo, czyli to działa to do To jest przedschodowo, to jest typowa doglebówka, tak. Cechą charakterystyczną te, tego produktu jest to, że połączenie petoksam z klomazonem daje nam pewną niezależność, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne panujące, ponieważ chlomazon to jest substancja, która znosi najlepiej ze wszystkich do glebówek okresy suszowe ona dość dobrze sobie radzi w tych okresach suszowych i nawet kiedy brak jest tej wody to wykazuje jednak stosunkowo dość dużą powinowactwo swojej działanie My tak sami to oczywiście preferuje środowisko wilgotne oczywiście to nie musi być tak, że to musi być wilgoć w momencie stosowania dobrze jest produkt zastosować na wilgotną glebę tylko z tego względu, że mamy później ten efekt tego lotnego piasku tak? i ewentualnie tego przemieszczania się tej wierzchni warstwy gleby, gdzie jest preparat natomiast nawet jeżeli byśmy zastosowali produkt i przyjdą nam opady, tam w ciągu 24 godzin nie będzie problemu. Pytok również będzie bardzo skutecznie działał. Nawet jeżeli nie przyszedł to tą okrągladę, nie? Mm, no tak, ale jeśli by przyszły opady, to jest ryzyko, że nam go po prostu wypłucze w głąb. Mm -hmm. Czy ten środek ma w sobie jakiś adjuvant czy inną substancję powstrzymującą to wymywanie? Pytam również dlatego, że niedawno rozmawialiśmy o polskiej produkcji adiuwancie doglebowym. Mm -hmm. Również nowość, podobnie jak i Wasz środek. Jaki sposób Wy rekomendujecie na zatrzymanie w tej warstwie tych kilku centymetrów wierzchni gleby? Jeżeli chodzi o preparat Nero, to jest on w formulacji EC. Formulacja EC no, nie zawiera sobie edywantu tego glebowego, który miałby go utrzymać w wierzchni warstwie gleby. Eee, tutaj firma jak gdyby troszeczkę może wybiegnę do przodu, ale firma FMC, ponieważ firma Feminowa, o ile jeszcze funkcjonuje na rynku polskim, to niedługo zostanie już całkowicie wchłonięta przez firmy firmę FMC i będziemy prawdopodobnie FMC Polska, a więc oddziałem naszej firmy matki. Firma FMC ma produkty i posiada produkty, które mają formulację CS. Są to produkty, gdzie dwie substancje aktywne zamknięte są w jednej kapsule, co uniemożliwia przepłukiwanie w profilu glebowym. Niestety tego zastosowania nie użyto jeszcze w produkcie Nero, dlatego jak najbardziej zalecamy również łączne stosowanie z adiwantami glebowymi. Tych adiwantów mamy kilka na rynku, Państwo omawialiście jeden z nich w produkcji polskiej i oczywiście zgodnie z zaleceniami producenta jak najbardziej dodatek tego produktu zabezpiecza nas w warunkach skrajnych, czyli takiego dużego opadu przed ulewy. przepłukaniem ulewy tak, w strefę korzeniową substancji aktywnych, tak, ponieważ one w tym momencie w ogóle mogą wyrządzić, tak naprawdę większą szkodę w późniejszym czasie już jej nie wyrządzą faktycznie tutaj moglibyśmy się pokusić o zastosowanie adwantu do glebowego